Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego Lemon. Słyszysz? Witam Państwa, Henryk Skarżyński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Audiologii Foniatrii. Dziś chciałbym Państwu powiedzieć o leczeniu wad ucha zewnętrznego. Wady ucha zewnętrznego w postaci częściowego lub całkowitego braku małżowiny usznej z towarzyszącym zarośnięciem przewodu słuchowego zewnętrznego są często dużym problemem dla dziecka oraz dla jego rodziców. Wada ta jest bowiem trudna do ukrycia i może być często przyczyną zmniejszenia się poczucia własnej wartości. Niekiedy rodzice z dzieckiem w pieluchach przyjeżdżają do mnie i chcą, by natychmiast skorygować to, co jest nieprawidłowe, a to po prostu jest niemożliwe. Powody, dla których dziecko przychodzi na świat bez jednego ucha, nie są jednoznacznie określone i może być ich wiele. Istnieją pewne zespoły genetycznie uwarunkowane, czyli wady wrodzone, gdy dziecko rodzi się nie tylko z niedorozwojem ucha zewnętrznego, ale również z wadą w obrębie twarzo-czaszki, mniej lub bardziej widoczną. Tym zespołom wad towarzyszą i inne uszkodzenia dotyczące narządu wzroku czy powonienia dane epidemiologiczne potwierdzają występowanie zniekształcenia małżowiny usznej co fachowo określamy mikrocją raz na około 20 tysięcy urodzonych o czasie noworodków zarośnięcie przewodu słuchowego stwierdza się u około 1 na 10 tysięcy narodzonych dzieci nieco częściej wadą są obarczeni chłopcy stosunek płci to 3 do 1 odrębną grupę pacjentów stanowią osoby w każdym wieku u których zniekształcenie lub brak małżowiny wystąpiło z przyczyn nabytych najczęściej są to urazy komunikacyjne, urazy sportowe oraz choroby nowotworowe. Wada funkcjonalna, związana z niedosłuchem, spowodowanym zaburzeniem słyszenia w wyniku wady wrodzonej, stanowi problem dla otolaryngologów i chirurgów plastycznych. Często pacjenci pokładają w lekarzach ogromną nadzieję i sprowadzają ich do roli odtwórców tego, czego natura nie zdołała prawidłowo wytworzyć. Ta presja jest jednym z czynników, które spowodowały duży postęp w leczeniu tego typu wad, zarówno pod względem estetycznym, czyli odtworzenia małżeminy usznej i przewodu, jak i funkcjonalnym, czyli zapewnienia swobodnego słyszenia. Oczekiwania pacjentów zrodziły też poczucie dużej odpowiedzialności za wykonanie zabiegu, którego w razie niepowodzenia nie można niestety dobrze powtórzyć. Stąd też ważne jest, by rodzice, którzy zgłaszają się do lekarzy, upewnili się, że ta grupa lekarzy, ten zespół, ten ośrodek ma duże doświadczenie i że operacja będzie pierwszą i ostatnią, a nie kolejną z cyklu, gdyż Każda następna jest o wiele trudniejsza i efekty są niestety gorsze. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie zostały opracowane standardy postępowania w każdym przypadku wady ucha zewnętrznego i obejmują one zarówno diagnostykę wady pod względem poziomu słyszenia, jak i chirurgiczne metody odtwarzania małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego. U osób młodych odtwarzamy najpierw małżowinę z fragmentu pobranej od pacjenta chrząski żebrowej. To jest najlepszy materiał, jaki posiadamy do rekonstrukcji własnej małżowiny. U tych pacjentów, u których niemożliwe jest odtworzenie ucha z materiału własnego, możemy wszczepić specjalne zaczepy tytanowe dla przymocowania sztucznej małżowiny. Kosmetycznie wygląda ona znakomicie, a estetyczny efekt jest również uzupełnieniem efektu funkcjonalnego, gdyż pozwala nam skupiać dźwięki docierające do ucha i przenosić je do dalszej części drogi słuchowej. Bardzo ważną częścią standardowego postępowania w przypadku wad wrodzonych Ducha zewnętrznego jest prawidłowa klasyfikacja pacjenta do planowanego zabiegu rekonstrukcyjnego. W naszej opinii w przypadkach wady wrodzonej małżowiny z towarzyszącym niedorozwojem przewodu najważniejsze jest podejmowanie właściwych kroków chirurgicznych w odpowiednim wieku. Zbyt pospieszna próba rekonstrukcji małżowiny może zakończyć się niepowodzeniem. Z uwagi na nieodpowiednią wielkość niedojrzałej chrząstki żebrowej, która po pobraniu nie będzie odpowiadać rozmiarowi małżowiny u osoby dorosłej, a nie będzie mieli już dobrego materiału do operacji korygujący. Zdaję sobie sprawę z tego, że rodzice chcieliby jak najszybciej zaprowadzić dziecko, aby zapewnić mu akceptację rówieśników, przedszkolu czy szkole podstawowej. Ale muszę podkreślić, że pośpiech w przypadku najmłodszych dzieci jest niewskazany. Uważamy, że optymalnym wiekiem jest okres między 10 a 14 rokiem życia. Sam zabieg jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności odtwarzamy małżowinę uszną. Ona wygląda tak, jakby ucho przylegało do skóry, do powierzchni głowy. Po około 6 miesiącach odstawiamy małżowinę uszną. Dopiero wtedy możemy ocenić stan ucha środkowego i podjąć decyzję, czy trzeba wykonać rekonstrukcję przewodu słuchowego zewnętrznego, czy ucho środkowe jest na tyle rozwinięte, że będzie pacjent tym uchem dobrze słyszał. Jeżeli są takie możliwości, wykonujemy taką operację. Jeżeli takich możliwości nie ma, proponujemy nie pacjentowi przypadku dziecka i jego rodzicom, inne rozwiązania wykorzystujące inne urządzenia wszczepialne, tak by w ostatecznym efekcie terapii uzyskać efekt kosmetyczny w postaci odtworzonej małżewiny i efekt funkcjonalny, kiedy dziecko korzysta z własnego słuchu albo ze wspomagania tego słuchu różnymi innymi aparatami, które wszczepiły. Operacje wad wrodzonych i nabytych są zdawane za jedne z najtrudniejszych zabiegów otochirurgicznych i plastycznych. Mimo, że wymagają one ogromnego doświadczenia chirurga oraz determinacji i cierpliwości pacjenta i jego otoczenia stanowią jedyną nadzieję na odzyskanie elementu twarzy i słuchu, które nie wytworzyły się w sposób naturalny. A powodzenie w tego typu zabiegach daje ogromną satysfakcję obu stronom. Do usłyszenia za tydzień, Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.